Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy. Ten jest początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jako napisano w prorokach, oto ja posyłam anioła mego przed obliczem Twoim, który zgotuje drogę Twoją przed Tobą. Głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki Jego. Jan chścił na puszczy i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego Wszystka Kraina Judzka i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli od niego ochrzczeni w rzece Jordanie, wyznawając grzechy swoje. Ale Jan przyłodziany był sierścią wielbłądową, a pas skórzany był około biutr jego, a jadał szarańczę i miód leśny i kazał mówiąc, Idzie za mną możniejszy niżeli ja, któremu nie jest godzien schyliwszy się rozwiązać, że myka u obuwia jego. Jam ci was chrzcił wodą, ale on was będzie chrzcił duchem świętym. I stało się w one dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego, a ochrzczony jest od Jana w Jordanie. A zarazem, wystąpiwszy z wody, Ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jako gołębicę najstępującego i stał się głos z nieba. Tyś jest on, syn mój miły, w którym mi się upodobało. A zaraz duch wypędził go na puszczę i był tam na puszczy przez czterdzieści dni, będąc kuszony od szatana, a był zwierzęty, a aniołowie służyli mu. Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangelię Królestwa Bożego, a mówiąc Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. A przechodząc się nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieć w morze, bo byli rybitwy. I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi. A oni, zarazem opuściwszy sieci swoje, poszli za nim. A stamtąd troszeczkę odszedłszy, ujrzał Jakuba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, a oni w łodzi poprawiali sieci. I zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi, strzeladziom, poszli za Nim. Potem weszli do Kapernaum, a zaraz w sabat wszedłszy Jezus do Bożnicy nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, albowiem On ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie. A był w Bożnicy ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał, mówiąc, Ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński, Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży. I zgromił go Jezus, mówiąc, umilknij, a wynijś z niego. Wtedy rozdarłszy go duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I wylękli się wszyscy, tak iż się pytali między sobą, mówiąc, cóż to jest, cóż to za nowa nauka, iż mocą i duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszni i rozeszła się powieść o nim prędko po wszystkiej krainie leżącej około Galilei. A wyszedłszy zaraz z buźnicy przyszli do domu Szymonowego i Andrzejowego z Jakubem i z Janem. A świękra Szymonowa leżała mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli wtedy przystąpiwszy, podniósł ją, ująwszy ją za rękę jej, a zaraz ją gorączka opuściła i posługowała im. A gdy był wieczór i słońce zachodziło, przynosili do niego wszystkie, którzy się źle mieli i opętane, a wszystko miasto zgromadziło się do drzwi i uzdrowił wiele tych, co się źle mieli na rozliczne choroby i wygnał wiele diabłów, a nie dopuścił mówić diabłom, bo go znali. A bardzo rano, przed dniem wstawszy, wyszedł i odszedł na puste miejsce, a tam się modlił. I poszli za nim Szymon i ci, którzy z nim byli. A znalazłszy go, rzekli mu, wszyscy cię szukają. Wtedy im on rzekł, idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam kazał, bo na to przyszedł. I kazał w bożnicach ich po Wszystkiej Galilei i wyganiał Diabły. Wtedy przyszedł do niego trędowaty, Prosząc go i upadając przed nim Na kolana i mówiąc mu Jeśli chcesz, Możesz mię oczyścić. A tak Jezus, Użaliwszy się, wyciągnął rękę I dotknął się go I rzekł mu, chcę, Bądź oczyszczony. A gdy to Pan rzekł, Zarazem odszedł trąd od Niego i był oczyszczony. A drodze mu przygroziwszy Jezus, zaraz Go odprawił i rzekł Mu patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, a ukaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie Twoje to, co rozkazał Mojżesz na świadectwo przeciwko Nim. Ale On odszedłszy, począł wiele opowiadać i rozsławiać tę rzecz. Tak, iż już nie mógł Jezus jawnie wnieść do miasta, ale był na ustronie na miejscach pustych i schodzili się do Niego zewsząd.